30 AM napiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM. Wiadomości z rynku nieruchomości. Śnieżyca daje się we znaki właścicielom domów na wschodnim wybrzeżu był ciężki tydzień dla milionów właścicieli domów w regionie środkowoatlantyckim i północnego wschodu z powodu rekordowych opadów śniegu sięgających nawet trzech stóp. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna była tak gęsta i ciężka, że właściciele zaczęli się obawiać o bezpieczeństwo swoich domów, a zwłaszcza dachów. Do tematu zamieci śnieżnych jeszcze powrócimy. Solidne wyniki sprzedaży nowych domów w grudniu. Nowe dane Departamentu Handlu pokazują, iż tempo wzrostu zakupów nowych domów było w grudniu najszybsze od 10 miesięcy, dzięki czemu rok 2015 okazał się najsilniejszy pod względem sprzedaży tego rodzaju nieruchomości od 2008 roku. W grudniu sprzedaż wzrosła trzeci miesiąc z rzędu, tym razem o 10,8%. To dobra wiadomość dla kupujących, ponieważ więcej nowych budów oznacza więcej nieruchomości dostępnych na sprzedaż, co w konsekwencji może zapowiedzieć zbyt szybkim skokom cen. Najszybsze tempo wzrostu cen domów od lipca 2014 roku ceny amerykańskich domów nadal rosną. Z najnowszego wskaźnika S&P case Schiller, który uwzględnia wartości nieruchomości w 20 miastach USA, wynika, iż w listopadzie ceny wzrosły o 5,8%, co stanowi najszybsze tempo od połowy 2014 roku. Tym, co winduje ceny, są niskie zapasy domów. Starszy ekonomista z Wells Fargo Securities powiedział Bloomberg News, biorąc pod uwagę, jak ograniczone są zapasy i to, jak rośnie popyt, możemy spodziewać się dalszej aprecjacji. Przystępność cen domów nadal stanowi wyzwanie. Nowy raport przygotowany przez Fannie przewiduje, że przystępność cenowa domów w 2016 roku nadal będzie stanowić wyzwanie, nawet jeśli poprawie ulegną inne wskaźniki ekonomiczne. Według grupy badawczej do spraw gospodarczych i strategicznych Fannie gospodarka będzie się stale rozwijać, dochody gospodarstw domowych będą rosnąć i łatwiej będzie uzyskać kredyt hipoteczny. Jednak jak wynika z raportu utrzymujący się wzrost cen domów, szczególnie w dolnym segmencie rynku, będzie stanowił problem. Ceny nieruchomości będą nadal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 10.30 na fali 13.00 AM Podwójna moc energii Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość The cold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 And you're singing the song, singing this is a life And you wake up in the morning and your head first was the size Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?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 Lecie Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 647 4000. 847 647 4000. Posiadłość.com 10.30 WNVR Vernon Hills, Chicago and AM 1300 WRDZ, La Grange, Chicago Polskie Radio Chicago Wiadomości z rynku nieruchomości Polowanie na dom w Towarzystwie Tajnych Służb w Waszyngtonie mieszka jedna z najbardziej znanych rodzin, która za jakiś rok będzie szukać dla siebie nowego domu. Jak powiedział stacji NBC4, pośrednik nieruchomości Jim Bell, Barack i Michelle Obama nie są zwykłą parą poszukującą domu i dlatego zasugerowałby im bardziej stylową dzielnicę, na przykład taką, w której mieszka Hillary Clinton. Mówi się, że państwo Obama chcą pozostać w Waszyngtonie przynajmniej do końca ukończenia przez ich córkę Saszę szkoły średniej, co nastąpi za trzy lata. Zaufanie budowniczych domów od sześciu miesięcy pozostaje na niskim poziomie. Jak wynika z najnowszego wskaźnika rynku nieruchomości przygotowanego przez Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Wells Fargo, zaufanie amerykańskich firm budowlanych pozostaje od 6 miesięcy na niskim poziomie. Wskaźnik ten odzwierciedla to, jak budowniczy postrzegają bieżącą sprzedaż domów oraz to, jak mogą wyglądać przyszłe sprzedaże. Jak twierdzi główny ekonomista stowarzyszenia David Crowe, wskaźnik zaufania w styczniu jest, cytuję, zgodny z naszą prognozą umiarkowanego wzrostu sprzedaży domów. Koniec cytatu. Dyrektor Bank of America z optymizmem patrzy na gospodarkę. Prezes Bank of America jest przekonany, iż gospodarka USA da sobie radę, pomimo podwyżki stóp procentowych, przez rezerwę federalną. Brian Moynihan powiedział CNN, że nie spodziewa się, aby rezerwa federalna wprowadziła w tym roku cztery podwyżki stóp procentowych, jak to niektórzy sugerują. Podczas gdy w ostatnim czasie rynek jest rzeczywiście niezwykle niestabilny, Moynihan pozostaje optymistą. Prawdziwe pytanie, jak mówi, powinno brzmieć, czy to nasza nowa normalność?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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Z rynku nieruchomości. Gotówka to nie klucz do zamknięcia transakcji. Czy ludzie nadal chowają pieniądze w materacach? Okazuje się, że niektórzy tak. Może nie dosłownie w materacach, ale niektóre osoby przychodzą podpisać umowę kupna domu z gotówką na wkład własny. Jednak jak twierdzą eksperci tacy jak kierownik operacyjny z Assurance Financial, to zły pomysł. Jak powiedział portalowi MarketWatch.com, brak weryfikacji dochodu lub majątku jest jednym z najczęstszych powodów, dzięki którym nie dochodzi do zawarcia umów. Radzi on, aby w takich przypadkach zabrać ze sobą raczej czek bankowy. Śnieżyca daje się wyznaki znaki właścicielom domów w rejonie północnego wschodu. Przed tygodniem mieliśmy okazję uświadomić sobie, że o ile potrafimy kontrolować wiele rzeczy w życiu, to nadal nie potrafimy kontrolować pogody. Monstrualna burza śnieżna dała się we znaki milionom właścicieli domów od Karoliny Północnej i Południowej po Nową Anglię, a wielu z nich przekonało się, czym jest zaleganie lodu. Bank United wycofuje się z rynku detalicznych kredytów hipotecznych. Największy bank lokalny z południowej Florydy, Bank United, nie oferuje już konsumentom tego rodzaju finansowania na zakup domu. Jak powiedział jego przedstawiciel w gazecie Miami Herald, nowe pożyczki hipoteczne po prostu nie generują wystarczającego zainteresowania. Sytuacja ta nie będzie miała wpływu na obecnych posiadaczy kredytów hipotecznych, jednak spora liczba pracowników banku straciła w wyniku tej decyzji pracę. Inne banki z Miami i okolic potwierdzają, że nadal będą oferować ten produkt. Więcej przystępnych cenowo domów w Bostonie. Boston przygotowuje nowy plan dla bardziej przystępnych cenowo domów, a burmistrz Marty Walsh chce zrobić jeszcze więcej. W wygłoszonym orędziu o stanie miasta w 2016 roku burmistrz przedstawił plan, który kładzie duży nacisk na pomoc kredytobiorcom, aby mogli oni pozostać w domach, które już posiadają. Cenem Walsha jest wybudowanie w Bostonie do 2030 roku 6,5 tysiąca nowych, niedrogich domów. Pum sprzedaży w Wisconsin. Jak wynika z najnowszego raportu Związku Realnościowców z Wisconsin, rok 2015 był najlepszym rokiem pod względem sprzedaży istniejących domów w tym stanie na przestrzeni dekady. W tym okresie doszło do 76 tysięcy zamknięć transakcji, co z łatwością pokonało wynik 68 tysięcy z 2014 roku. Sprzedaż wzrosła o dwucyfrowe marże w każdym regionie tego stanu. W samym tylko grudniu nastąpił wzrost sprzedaży o 8,9% w ujęciu rok do roku. Korekta na rynku domów luksusowych. Czy boom na luksusowe domy właśnie się kończy? Prezes firmy Compass z Nowego Jorku powiedział Bloomberg Business, że jest trochę za wcześnie na wygłaszanie takich stwierdzeń, ale jego zdaniem nastąpiła konfrontacja z rzeczywistością. Według niego, w najwyższym segmencie rynku nieruchomości luksusowych w takich miejscowościach jak Manhattan i Miami nabywca, cytuję, bardziej kieruje się nastrojem niż tylko kwestiami finansowymi. Koniec cytatu. Pożyczki wspierane przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych osiągnęły w 2015 roku nowy rekordowo wysoki poziom. Nowe dane wskazują, iż Departament do Spraw Weteranów Wojennych wsparł w 2015 roku rekordową liczbę ponad 631 tysięcy kredytów hipotecznych. Coraz większa liczba weteranów decyduje się skorzystać z tego rodzaju kredytów wymagających zerowego wkładu własnego, aby wejść na rynek nieruchomości. W ujęciu rok do roku liczba zaciąganych kredytów hipotecznych wspieranych przez Departament o spraw weteranów wojennych wzrosła o 19%. W najbliższych latach wraz ze wzrostem liczby młodszych weteranów spodziewany jest jeszcze większy wzrost tego rodzaju kredytów unikanie czynników potencjalnie uniemożliwiających zamknięcie transakcji. Nowe badanie przeprowadzone przez Narodowy Związek Realnościowców wśród ponad 2600 agentów nieruchomości oferuje cenny wgląd w rodzaje czynników, które mogą uniemożliwić zawarcie umowy kupna sprzedaży domu. Jak wykazało badanie, niemal jedna trzecia wszystkich transakcji zawieranych w ciągu ostatnich trzech miesięcy uległa opóźnieniu z jednego z trzech głównych powodów. Wyceny zawierały inne kwoty niż cena uzgodniona, kłopoty finansowe nabywcy oraz problemy wynikłe podczas inspekcji domu. Ken Harney z Washington Post pisze, że odpowiednie przygotowanie przed zamknięciem transakcji pozwoli uniknąć tego rodzaju niemyłych niespodzianek. Wystarczy poinformować swojego inspektora kredytowego o wszystkim, co powinien wiedzieć i wstrzymać się z zaciąganiem nowego zobowiązania, aby uniknąć przeszkód finansowych. Wskazane jest również przeprowadzenie inspekcji nieruchomości i zatrudnienie renomowanego rzeczoznawcy, który dokona wyceny domu, zanim wystawisz go na sprzedaż.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 957 Radio 10:30 AM nabiera nowej mocy. Mocy, mocy, mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 13:00 AM. Wiadomości z rynku nieruchomości. Rząd chce wiedzieć, kto płaci gotówką. Agencje nieruchomości będą musiały wkrótce ujawnić nazwiska osób stojących za transakcjami gotówkowymi, nawet jeśli kupujący chcą pozostać anonimowi. Dzieje się tak, ponieważ rząd chce lepiej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. W związku z tym Departament Skarbu podejmuje działania mające na celu identyfikowanie i śledzenie tajemniczych nabywców gotówkowych droższych domów. Adwokat do spraw nieruchomości z Nowego Jorku, pan Edward Mermelski, reprezentuje wielu z tych tajemniczych kupujących. Jak powiedział w programie Lunch Break, prowadzonym przez The Wall Street Journal, on i inni agenci już teraz pomagają rządowi w w walce z brudnymi pieniędzmi. Póki co, inicjatywa rządu potrwa od marca do sierpnia i obejmie tylko Manhattan w Nowym Jorku i okręg Miami-Dade. Rok 2015 był dobry dla sprzedaży domów w stolicy kraju. Rok 2015 był bardzo dobrym rokiem dla sprzedaży domów w okolicy Waszyngtonu. W rzeczywistości, jak wynika z danych biznesowych dotyczących nieruchomości, więcej ludzi kupiło domy w tym regionie niż miało to miejsce w 2006 roku. Wyniki sprzedaży w ubiegłym roku były wysokie po części dlatego, iż więcej osób wystawiło swój dom na sprzedaż, a oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostało na niskim poziomie. Czy rzeczoznawcom nieruchomości grozi wyginięcie? Liczba rzeczoznawców maleje, co potwierdza około 9% spadek liczby członków amerykańskiego związku rzeczoznawców bankowych w ciągu ostatniego roku. Prezes Scott Robinson, którego ojciec w wieku 80 lat jest nadal aktywnym rzeczoznawcą, powiedział HousingWire.com, że najbardziej martwi się o to, jak zachęcić młodych ludzi do wyboru tej drogi zawodowej. Nie zapomnij o ubezpieczeniu na wypadek powodzi. Pracownicy Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego podejmują w tym roku wspólne wysiłki, aby właściciele domów z zachodniego wybrzeża wykupywali ubezpieczenie od powodzi, biorąc pod uwagę zagrożenie związane z El Niño. Według Los Angeles Times prezentacje sprzedażowe w dużej mierze działają. Zdaniem FIMA o 12% wzrosła w Kalifornii liczba wykupywanych polis ubezpieczeniowych na wypadek powodzi. Specjaliści nadal jednak obawiają się, że zbyt wiele osób zakłada, iż zwykłe ubezpieczenie domu pokryje szkody spowodowane przez ten kataklizm. Nabywcy domów nie korzystają z nowego narzędzia do porównywania ofert kredytów hipotecznych. Minęły trzy miesiące od wprowadzenia przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów nowego przepisu o konieczności ujawniania informacji dotyczących transakcji hipotecznych, czyli kampanii No Before You Owe. Jednak na podstawie wywiadów z kredytodawcami i pośrednikami nieruchomości, The Washington Post donosi, iż konsumenci nie korzystają z formularza Loan Estimate, który mógłby im pomóc w znalezieniu dla siebie najlepszej oferty kredytu hipotecznego. Dyrektor generalny Quicken Loans powiedział gazecie, że proces nabywania domu może być tak skomplikowany, że dla wielu osób łatwiej jest po prostu znaleźć renomowanego kredytodawcę z dobrym oprocentowaniem i się go po prostu trzymać. Mimo to The Washington Post mówi, iż Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów ma świadomość, że zmiana zachowania konsumentów wymaga czasu. Sprzedaże domów w Kalifornii nabrały tempa w grudniu. Listopad był dla Kalifornii najgorszym miesiącem od 2007 roku, jeśli chodzi o sprzedaż domów, a teraz wiemy już dlaczego. Wdrożenie w październiku przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów przepisu o konieczności ujawniania informacji hipotecznych pod nazwą Noam Before You All stworzyło tymczasową barierę. Jednak w grudniu liczby znów skoczyły w górę. Według Kalifornijskiego Związku Realnościowców sprzedaż istniejących domów jednorodzinnych wzrosły o 9,6%, co prezes związku uważa za historycznie duży skok.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 8476474000 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu Tom Dudziński 847 8476474000 4000 847 Posiadłość.com 10.30 na fali 13.00 AM Podwójna moc energii